Sina Matata, Sina Leviego, Sina Simeona, Sina Judi, Sina Yusefa, Sina Jonana, Sina Eliakima, Sina Melei, Sina Mainana, Sina matati, Sina Natana, Sina Davida, Sina Yesego, Sina Obeda, Sina Boza, Sina Salmona, Sina Nasona, Sina Aminadaba, Sina Arama, Sina Esroma, Sina Faresa, Sina Judi,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 Syna Seta, Syna Adama, Syna Bożego.